Kastowa dziewiątka, przed mikrofonem Darek oraz Adam. Witamy w audycji o numerze... 198. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj taka muzyka będzie w podcastowej dziewiątce, która najczęściej gościła w rokowej dziewiątce, chociaż dzisiaj rokowie dziewiątki nie ma, ale tak naprawdę zacznijmy może, Adam, od tego, co w ubiegłym tygodniu się wydarzyło u nas w naszym rejonie. Czyli o, tak naprawdę o, o czymś, o czym mówiła cała Polska i przede wszystkim media w Polsce, o trzęsieniu ziemi w Polkowicach. Tak, trzęsienie ziemi, które było oczywiście tąpnięciem szkód górniczych. Aczkolwiek do podcastowej dziewiątki spłynęły informacje nawet z dalekich Filipin, że w tamtejsza telewizja podała, iż w Polsce, a dokładnie w południowo-zachodniej Polsce doszło do wstrząsu tektonicznego o sile 5,5 stopni w skali Richtera i do mnie dotarła naprawdę taka informacja, co tam u Ciebie w Polsce się dzieje, macie trzęsienie ziemi. Ja na przykład rzeczywiście odczułem to no, e, trwało to dość długo. Jak dla... Ty na 11 piętrze to naprawdę odczułeś? Na 10? Na 10 piętrze. I e, nie, no nie przypominam sobie, żeby wcześniej e, akurat e, m, tak długo to nie trwało. Bo zazwyczaj było to kilka sekund, a tutaj m, no z 15-20. My dzisiaj tak bardzo pozytywnie o tym mówimy, ponieważ już, już dziś wiemy, że, że mm, no nikt tak naprawdę bardzo poważnie nie ucierpiał w tym zdarzeniu i na szczęście górnicy, którzy byli w tej strefie zagrożenia i byli odcięci od świata przez te kilka godzin, dotarli wreszcie na powierzchnię, są wśród rodzin, są, są cali szczęśliwi i zdrowi i mamy nadzieję, że takich wydarzeń nie będzie, ale patrzymy na to z takiej perspektywy kogoś, kto na przykład jest w naszym regionie i przeżywa to po raz pierwszy, bo Również wiem, że podczas jednego ze spektaklu teatrów w Polkowicach aktorzy, którzy są spoza naszego regionu, bo przyjechali bodajże z Warszawy chyba nawet, byli niesamowicie przerażeni tym, co się dzieje. Czyli no, informacja mogła brzmieć witajcie w Polkowicach, witajcie w Lubinie witajcie w naszym regionie, prawda? No my się dzisiaj mówię, z tego śmiejemy, ponieważ dla nas i dla mieszkańców tego regionu no jest to jakby chleb powszedni, no i jest to w cudzysłowie mówiąc już tak zabawnie lokalny folklor No dla nas to jest takie typowe normalne, że co jakiś czas są te topnięcia które trwają zazwyczaj krócej, ja miałem taką okazję, że był u mnie znajomy górnik to akurat gdzieś w okolicach po 22, tak? Dokładnie, to była godzina 22.10, kiedy wystąpił ten wstrząs, on trwał tak około 15 sekund i naprawdę nie pamiętam takiego tak silnego wstrząsu, który kiedykolwiek byłby w naszym regionie. Tutaj akurat znajomy mówił, że no rzeczywiście strzałowi mogli um, zadziałać, ale tak naprawdę um, stwierdził, że no to, to jest takie typowo normalne, ale już teraz wiemy, że jeżeli coś będzie trwało, jeżeli chodzi o te wstrząsy tutaj w, w regionie dłużej niż um, od te 5-10 sekund, to rzeczywiście może być to coś poważnego. Dokładnie, bo nieraz oczywiście zdarzają się wstrząsy, które są wynikają z jakichś zamierzonych prac górniczych, na przykład wyza, wysadzania górotworu, czy, czy, czy, czy robienia jakichś właśnie dodatkowych przejści. Rzeczywiście wtedy może dojść do wstrząsów, które no, są w jakiś sposób zaplanowane. I tam nikogo wiadomo, że nie ma w tym regionie, w którym ten wstrząs ma zamierzony nastąpić, bo on jest wynikiem właśnie działań, działań ludzkich i takich zamierzonych, zaplanowanych wcześniej. Natomiast ten no, był tak niespodziewany i tak silny, że no Tym razem niektórzy z nas y, myśleli, że to być może nie jest tąpnięcie zwykłe właśnie spowodowane pracami górniczymi, a na przykład trzęsienie ziemi. Wracamy do Was już za chwilę. Pierwsza piosenka dzisiaj, Aron English, tak jak mówiłem w rokowej dziewiątce, w podcastowej dziewiątce bardzo często, utwór Mandelaine. Taki stonowany, bo święta wielkanocne tuż przed nami. To our house on a spin drifted lake Came down down came to play fleeing When you leave me to face The mounting dawn alone 21 marca zawitała do nas wiosna, ale do Lubina i do Polski to chyba tak nie za bardzo. Nie wiem nawet chyba czy dzieci ze szkoły tupiły Marzannę, nie wiem, no, Maszanna mogłaby chyba troszeczkę zmarznąć albo być może nie mogłaby się dostać do wody z uwagi na e, zamarzniętą wodę i no. <głos> lód na górze, bo jak na wiosnę, w której mamy minus 8, minus 5 stopni w ciągu dnia, no to trochę ciężko mówić o wiośnie. Dokładnie, pierwsze bociany już zawitały do Polski, ale e, no, musiały się strasznie zdziwić. Czyli przerost naturalny będzie wyższy, bociany zawitały, powiedziałaś. Taki przymusowy, może powiedzieć. No dokładnie. Chociaż to być może będzie jeszcze też związane z pewnym wydarzeniem. Mieliśmy, bo nagrywamy ten podcast w niedzielę, a w dzień wcześniej, w sobotę, był taki dzień, gdzie przez godzinę bodajże mieliśmy wyłączyć światła, prawda? To miało tam, mieliśmy za oszczędzać energię. To wszystko z tym związane, żeby bociany przyleciały i to, to ja się ogólnie przestraszyłem, bo wcześniej zbytnio nie słyszałem o tej akcji. Myślałem, że rzeczywiście będą wyłączali w całych miastach te światła i w domu też. A co się kazało, to tylko w określonych miejscach, żeby się... Ale mogliśmy wydało. sami również wyłączyć w domu, po prostu wciskając ten pstryczek, elektryczek, który mamy na ścianie i zaciemnić sobie. No ale to jeszcze jest widocznie mało popularna akcja, możliwe, że z roku na rok bardziej, będzie bardziej popularna i bardziej więcej osób będzie się włączało w tą szczytną akcję. Oczywiście jeśli chodzi o jakieś, jakiekolwiek akcje związane z ochroną środowiska, czy chociażby na, tu, tu chodziło o zużycie właśnie mniejszej energii elektrycznej, to jak najbardziej polecamy i te szczytne akcje, zalecamy włączać się do nich. Kolejna piosenka, czy jeszcze coś uspokoimy e, powoli słuchaczy i e, będziemy się przygotowywać e, na spokojny czas e, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Aron English More, z Kolejny utwór w takim samym tonie muzycznym. Oczywiście wszystkie utwory pochodzą z serwisu Music Alley i są na licencji Creative Commons. I Wielkanoc przed nami, czyli kolejne święta wiosenne powinny być i podobno, mm, mówię, nagrywamy w niedzielę, piosenka powinna zabrzmieć, to ostatnia niedziela, rozstaniemy się już w najbliższy czwartek, bo podobno zima odchodzi w najbliższy czwartek i święta mają być cieplejsze. Możliwe, że będą, ale tak naprawdę ja bym tutaj nie zerkał na pogodę długoterminową, bo zazwyczaj ona się nie sprawdza, chociażby w sobotę, jak będzie święcenie pokarmów, to już tutaj parafie się zabezpieczają i będą święciły pokarm wewnątrz budynków. Że w sobotę idziemy do kościoła święcić pokarmy, później mamy dwa dni świąt niektórzy, zapewne ta młodsza, nasza generacja, czeka na lany poniedziałek i miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt zimny. Tak mi się właśnie nasunęło, że lany poniedziałek, to chyba będziemy się kulkami śniegu rzucać. No, w jaki sposób woda, tylko że troszeczkę w, w troszeczkę innym stanie, prawda? No dokładnie. No Zobaczymy, jak te święta się nam tutaj przedstawią. Zazwyczaj pamiętam, że one były dość wiosenne, ciepłe. Jak się świeciło pokarmy, chociażby w sobotę, słońce zawsze przygrzewało. Ostatnio może rzeczywiście tam troszeczkę wiaterek, bo przesuwało nam się to. Ale no, mam nadzieję, że ta wiosna w końcu zawita, bo niestety niektórzy tutaj już sceptycznie mówią, że niestety wiosny już nie będzie. Zaraz po zimie przyjdzie lato bezpośrednio. No pisanki, święcenie pokarmów, wiosenna pogoda, to wszystko miało właśnie symbolizować takie budzenie się do życia, prawda? A no, w tym roku raczej się nie zanosi, chociaż być może się okaże, że jednak rzeczywiście pójdą wszyscy z koszyczkiem i będzie piękna, słoneczna pogoda. Miejmy taką nadzieję. Oby tak było. To życzymy Wam przy okazji już przed nami ostatnia piosenka, ale czego Adam życzymy? Spokojnych, wesołych, rodzinnych y, Świąt Wielkiej Nocy. No przede wszystkim takiego spokoju, y, bo zazwyczaj jesteśmy zabiegani w tych codziennych obowiązkach pracy, y, w szkole, no i nie mamy takiej chwili wytchnienia. I aby te święta właśnie taką chwilą było. Odetchnijmy od codzienności, y, przy rodzinnym stole porozmawiajmy, spędźmy miło czas. A tymczasem posłuchajmy piosenki Arona Englisha Santiago, a my już się żegnamy i zapraszamy za dwa tygodnie Do usłyszenia Do usłyszenia The pilot heard the bulletin He panicked and flew off again Stranding three Americans Stranded and in disarray An hour short of New Year's Day There came shouts and smoke from far away They wandered to the marketplace in search of food, a friendly face Some comfort in this city far from home The stalls were closed, the streets were bare They met a drunken padre there Said the rebels held Cathedral Square They begged a ride to safety down the mountainside Crowded in and fled the riots The city's roar soon fell away The clock of startled hens beneath the hay The grind of gears, the sway of stars They thanked him as the night rolled past The campesino laughed and with his finger Drew a circle on the seat It's like sitting around a fire You can't see the faces of the people sitting on the farthest side You can only feel the heat yeah. Slept into a quiet river Cattle-loaded and huddled on the shore The village slept the indigenous, Dreaming off the Kenya Rose And marigold, Gold, Naranja and the Haze of Koban I have two souls, one which wanders You're standing on the other one The rain that fell upon my father is the river of my sons And sure as this new day will dawn, when the military comes Tell them this is our home, the road we're ever on The road gathers itself and then gone. Like this moment, just the past on oh, its way back.